improwizowana Audycja Wiek Awangardy Zapraszamy z wtorku na środę po północy Dzień dobry e, 17 minut po północy w audycji Wiekawangardy w z bunkinia Zakończył się Summertime, ale nie zakończyło się spotkanie z Michałem Dreszem, bo no cóż, ten tydzień jest to tydzień po prostu węgierski, nie tylko w Polsce, myślę, ale w całej tej części Europy. a Wszyscy mówią o Węgrzech i możemy trochę pograć tej ich Muzyki, trochę się nią nacieszyć, trochę ją sobie przypomnieć, bo niektóre projekty prezentowaliśmy już, czy to w Summertime, czy to w wieku awangardy. Pozostajemy w takim razie w, przy muzyce, którą tworzył, współtworzył Michał Dresz, bo sięgniemy tutaj trochę do jego korzeni. Do projektów, które był zanurzone na początku, do projektów, które tak naprawdę ukształtowały tą jego muzyczną wrażliwość, wyjątkową wrażliwość. Takim bardzo ważnym momentem w jego karierze jest rok 1983. Wtedy ukazuje się kilka muzycznych projektów z jego udziałem, pierwszego i chyba najważniejszego dla tego młodego muzyka, czyli yy, yy, kwintetu Karola Bindera z Johnem Chikajem, z gościnnym udziałem tego duńsko-amerykańskiego Saksofonisty. Pojawiają się tutaj pierwszy raz y, muzycy, którzy potem będą współtworzyć kwartet Michałego Dresza. Pojawia się Isztvan Balo, pojawia się Robert Benko, kontrabasista, który długie lata z Dreszem potem grywał. Y, oprócz y, tych y, trzech świetnych muzyków. Lider Karoli Binder na fortepianie, Karoli Friedrich na puzonie i harmonijce, no i John Chickay na altowym saksofonie. Powstała płyta, która jest zanurzona i w muzykę węgierską przez kompozycję Bindera. I w awangardę, nie tylko przez Cikaja, bo Binder był fenomenalnym e, pianistą i miał ten awangardowy słuch, którym za chwila e, zauroczył wszystkich, również inny węgierski pianista, a mianowicie Georgii Szabados. No i Cikaj, no który wnosi do tego wszystkiego jakiś taki powiew amerykańskiego. Jazzu, amerykańskiego free jazzu, ale mocno osadzonego w swingu, czującego te jazzowe tradycje, powiązania i konotacje i w ogóle nie, be, nie jest to dla niego w jakikolwiek sposób ograniczające. No to sięgniemy do Karole Bindera, a o innych projektach z roku 1983 Opowiemy już potem, gdy ta długa kompozycja zatytułowana Central European Habab, przynajmniej tak brzmi to po angielsku, po węgiersku naprawdę nie podejmuję się tego przeczytać, wybrzmi. Karol Binder, Kwartet Futuring, John Chikaj, no i oczywiście na tenorze i nietypowo na harmonice Michali Dresz. Bye-bye. Uh -huh. Featuring John Chikai z roku 1983. Czyli Karol Binder, John Chikai, Robert Benko, Istvan Balo, Karol Tridich i bohater dzisiejszego spotkania i w summertime i w wieku awangardy Michali Dresz. No dobrze, to jaki był ten rok 1983? 1983 dla Michała Gadresza. Oprócz wspomnianego projektu Karoly Bindera, który tak naprawdę dał mu odskocznie, zbudował mosty z muzykami z drugiej strony żelaznej kurtyny, dał mu też pogląd na to, jak się gra z takimi tuzami jak John Chikaj i jak to jest stać z nimi na scenie i nie cofnąć się. To otworzył mu też mnóstwo innych drzwi. Po pierwsze, projekt z Istwanem Grenkso. Projekt z Istwanem Grenkso, który tak naprawdę zapoczątkował Karierę nagraniową Michała Dresza, Massina Jazz Ensemble, tak to się nazywało, Sketches 1983 rok. E, Istvan Grenksold, czyli jeden z największych przyjaciół Michała Dresza po dziś dzień. Józef Szir na kontrabasie, Geruli Thomas, również muzyk, który będzie pojawiał się w zespołach Michała Dresza. I znowuż Istvan Balo na perkusji, który wymienia się tutaj z Geruli Tomasem. Michał Dresz na flecie pierwszy raz chyba w, pojawia się tutaj oprócz tenorowego saksofonu i to nagranie jest czymś niezwykłym, ale jeszcze ważniejsze od tego są dwa inne materiały, które w tym samym roku 1983 się ukazały. Pierwszym z nich jest taki enigmatyczny projekt, enigmatyczny, bowiem grupa nazywa się Grup 180 i nie ma stałego składu. To zespół grający muzykę współczesną, nagrywający muzykę współczesną. Na projekcie numer jeden, który ukazał się właśnie w tym roku 1983, pojawia się także Michali Dresz. A na płycie są kompozycje Reicha, są kompozycje Żewskiego, są kompozycje Tibora Szemzo, więc artystów niezwykle znaczących dla muzyki drugiej połowy XX wieku dosyć luźno związanych z Węgrami, no oprócz oczywiście Tibora Szemzo. Dresz pojawia się tam na drugiej stronie tego winyla, pojawia się w dwóch utworach, w dwóch kompozycjach Frederika Żywskiego i to jest jakiś taki łącznik z ostatnim jego nagraniem. Z ostatnim nagraniem, czyli z płytą Giergiego Szabadosa, bowiem w tym samym roku 1983 Michali Dresz debiutował w zespole tego legendarnego pianisty, bandleadera, ale także muzycznego, animatora i nauczyciela, eee, podstawy niemalże, kim, kim, kogoś takiego jak w Polsce w 50-60 latach był Krzysztof Komeda. Do tego jeszcze Giergi Szabados był niezwykle porządnym facetem porządnym człowiekiem związanym z antykomunistyczną opozycją na Węgrzech. Był też lekarzem, o czym niewielu wie. I Michał Drysz pojawia się w tym zespole, pojawia się gościnnie, jeszcze wtedy nie we wszystkich utworach na płycie, tylko na pierwszej stronie, tego winyla, możemy usłyszeć Michała Dresza. Ale była to współpraca na tyle owocna i na tyle interesująca dla Giergiego Szabadosa, że Dresz pojawia się na następnych płytach jego zespołu. I tak dochodzi do albumu, który dla mnie, jeżeli chodzi o współpracę Dresza z Giergim Szabadosem, jest najważniejszy. Album nazywa się Forgotten Song i jest jedynym albumem, który sygnuje Giergi Szabados trio, ale w składzie z Michalim Dreszem. Płyta ukazała się w roku 1994 i przynosi koncert, który został zarejestrowany w tymże roku w Kopenhadze, w Danii. E, oprócz lidera, czyli Giergiego Szabadosa, oprócz Michali Dresza, pojawia się muzyk, którego przed chwilą wspomniałem. Geroli, Tamas i On tutaj zasiada za perkusją. Ten album zbudowany jest z dwóch rzeczy. Z kompozycji, rozbudowanych kompozycji Szabadosa, które mają i nawet po 25 minut. Wszystko to przedzielone jest z bardzo krótkimi interludiami, które od początku do końca improwizowane są przez cały zespół. My sięgniemy po jeden utwór z tego albumu, po utwór tytułowy. Jest to jedna z krótszych kompozycji Szabadusa, która tutaj się pojawia 9 minut zaledwie. Forgotten Songs po węgiersku El felej tet Enek. Tak pięknie nazywa się ta płyta, tak pięknie nazywa się ta kompozycja. A potem pozostaniemy jeszcze dłuższą chwilę przy zespole Giergiego Szabadosa i płyta Jelenes, Revelation z roku 1998, na którą do nagrania, do zagrania koncertów i zarejestrowania albumu Szabadosowi udało się sprowadzić Roską. Mitcha. I z tego albumu sięgniemy po kompozycję tytułową Jelene's Revelation, e, kompozycję, która oczywiście wyszła spod pióra e, węgierskiego pianisty, węgierskiego kompozytora Szabadosa. E, jak sprawdził się Michali Dresz jako drugi? Po roską saksofonista zespołu można posłuchać, można usłyszeć, można zostać z nami, a całość dzisiejszego spotkania, a całość spotkania zamknie coś innego. Albumem Szabadosa z roską skończymy tą węgierską część, a potem zrobimy długi skok do Chicago i powrócimy do boksu, o którym mówiłem i z którego grałem kilka tygodni temu, a mianowicie The Bottle Tapes. Z tego albumu sięgniemy po nieznaną wersję kompozycji Water Peter Brodsman, Chicago Tentet. Tym razem nie jest to ta, która wyszła na płycie Okkadisk, zarejestrowana na festiwalu Victoria Ville, ale sięgniemy po nagranie z klubu chicagowskiego z Empty Bottle. Jak oni się tam pomieścili w jedenastu na scenie, to jest... Idzie perkusja jeszcze, nie? To jest zagadka. W roku 1992, 16 maja, wszystkich tych jedenastu muzyków na scenie Empty Bottle udało się upchnąć. No i zagrali to, co zabrzmi na koniec dzisiejszego spotkania. 43 minuty Niesamowitego grania. Peter Rossman, Chicago Tentet. Tyle zapowiedzi. Zostawiam was samych z muzyką. Giergi Szabados Trio. Potem zespół Szabadosa z Roską Michelem. W każdym składzie Michal Idresz. No i na koniec Peter Rossman, Chicago Tented. Stone Water. Tyle na dziś w jazzowym spotkaniu w Radio Afera. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Zostawiam Was sam na sam z muzyką. Audycję przygotował i prowadził Fawrzyniec Pąkina. Azt is megadhatja az a nagy úristen. Nie fusz, nie fus, szeptystra, król, nie jesteśmy gęstogi, a nie tesz urgał. Mówi, nie, nie, Ja mam mam na mnie, a u reguły te w Card, on your card, on your card, on your Chupa vér, csupa vér, csupa vér, csupa vér, chupa csupa vér, csupa vér. Akarhova ennek feje nincsen, annak keze nincsen, annak szeme nincsen. It is. <laughs>